Pisząc ludzi bezdomnych rozbił tradycyjną formułę powieściową, typową dla realistycznych powieści pozytywizmu. W ludziach bezdomnych mamy luźną kompozycję. Wszystkie części powieści połączone są osobą głównego bohatera. Obok wątku głównego obejmującego dzieje Judyma mamy wątki poboczne, jak na przykład romans wnuczki pani Wackiej Skarbowskim, rozbudowane dygresje, na przykład historia Krzywosąda, administratora cisów i epizody, czyli drugorzędne wydarzenia, nie mając wpływu na przebieg akcji. Epizodem jest historia ze swawolnym dyziem. Fabułę rozbija pamiętnik Joasi, opisy nastrojowo-liryczne, a nawet cały fragment poetycki stanowiący rozdział pod tytułem Przyjdź, traktujący o narodzinach miłości Judyma i Joasi narrator swobodnie porusza się w tasie. Warto dodać, że Żeromski zastosował inwersję fabularną polegającą na przestawieniu zdarzeń. Dzieje Judyma poznajemy przecież od jego pobytu w Paryżu. Żeromski należał do pokolenia, które po ponad stuletniej niewoli doczekało się odzyskania niepodległości. Wyzwoloną Polskę powitał z radością, ale i z niepokojem. Razem z Janem Kasprowiczem brał udział w plebiscycie na Warmii i Mazach. Na przyłączenie do Polski Pomorza zareagował słynnym tryptykiem napisanym prozą poetycką – tła, między morze, wiatr od morza. W połowie 1924 roku ukończył powieść rozrachunkową Przedwiośnie. Stanowiła ona finał jego drogi pisarskiej. Tytuł oznacza okres poprzedzający wiosnę, czyli moment kształtowania się państwowości polskiej po okresie niewoli. Powieść wyrosła z głębokiej troski pisarza o przyszłe losy kraju. Żeromski doceniał wszystko, co udało się osiągnąć w pierwszych latach wolności. Jednocześnie dostrzegał momenty życia politycznego i społecznego. Nie zostały rozwiązane najbardziej istotne problemy kraju. Nie wprowadzono w życie uchwalonej przez Sejm reformy rolnej. Gwałtowny spadek wartości pieniądza, bezrobocie, demonstracje robotnicze krwawo tłumione przez policję stanowiły codzienność wyzwolonego kraju. Komplikowała się sytuacja polityczna przez istnienie zwalczających się partii i ugrupowań politycznych. Żeromski marzył nie tylko o Polsce wolnej, ale i sprawiedliwej. Przedwiośnie składa się z trzech części. Szklane domy, nawłoć i wiatr od wschodu. Są one połączone osobą głównego bohatera Cezarego Baryki. Stanowi on port parole pisarza, to znaczy jest wyrazicielem jego poglądów. W pierwszej części powieści mamy trzy problemy. Rodowód Batera, obraz rewolucji i znaczenie baśni o szklanych domach. Co wiemy o bohaterze powieści? Cezary Baryka był synem Seweryna Baryki, który wyemigrował z Polski i zrobił karierę urzędniczą w Baku. Przełomowym momentem w życiu bohatera, wychowanego w cieplarnianych warunkach, była pierwsza wojna światowa. Seweryn Baryka powołany został do wojska. Cezary pozostał z matką i zaczął korzystać ze swobody. Kiedy wybuchła rewolucja, pełen młodzieńczego entuzjazmu i chęci przeżycia wielkich przygód, opowiada się po stronie bolszewików. Nie rozumie mechanizmów rewolucji. Jest lekkomyślny, spontaniczny, daje się po emocjom. Bierze udział w wiecach, w publicznych egzekucjach. Nie dostrzega rozpaczliwych wysiłków matki z trudem zdobywającej żywność, walczącej o przetrwanie. Zapędzona do robót publicznych matka Cezarego umiera z wycieńczenia. Nawet nad jej grobem Cezary nie rezygnuje swoich prorewolucyjnych przekonań. Rewolucja, nauczał ducha matki, jest to konieczność dziejowa wyższa ponad wszystko. Jest to prawo moralne. Pozbawiony matczynej opieki, wciągnięty w kłębowisko wydarzeń, Cezary trafia na samo dno ludzkiej egzystencji. W Baku dochodzi do krwawych rzezi między Turkami a Ormianami. Cezary ocalał dzięki posiadaniu polskiego obywatelstwa. Pracuje w brygadzie zakopującej trupy. Obojętny na wszystko, co się wokół niego dzieje, przeżywa głęboki wstrząs, kiedy widzi zwłoki pięknej ormiańskiej dziewczyny. Po raz pierwszy zadaje sobie pytanie, jaki jest sens zabijania. Pewnego dnia spotyka przypadkowo żebrzącego ojca, który proponuje mu wspólny powrót do Polski. Rozpoczyna się ich eksodus do ojczystego kraju. Seweryn Baryka, ciężko chory, umiera tuż przed granicą. Przed śmiercią opowiada Cezaremu baśni o szklanych domach. Jest to utopijna historia wynalazku polskiego inżyniera, który zaczął budować w Polsce wspaniałe domy ze szkła i metalu. Zamieszkują w nich szczęśliwi ludzie. Cary przekracza polską granicę. Widząc nędzę i brud przygranicznego miasteczka, zadaje sobie pytanie, gdzie są te szklane domy? Jakże Romski przedstawił rewolucję? Pisarz znał rewolucję z relacji dwóch emigrantek, które gościły w jego domu i były świadkami rewolucyjnych wydarzeń. Żeromski był zdecydowanym przeciwnikiem rewolucji. Przedstawił ją podobnie jak Krasiński w nieboskiej komedii. Okrutna, bratobójcza walała najgorsze instynkty. Odbywały się masowe egzekucje, odradzały się konflikty narodowościowe, miały miejsce masowe wywłaszczenia i konfiskaty majątków. Przestały obowiązywać jakiekolwiek zasady i wartości moralne. Żeromski uważał rewolucję za kataklizm dziejowy. Przerażały go metody i ilość ofiar. Przedstawiony w pierwszej części powieści obraz wydarzeń rewolucyjnych budzi grozę i przerażenie. Jakie znaczenie miała opowieść o szklanych domach? W baśni o szklanych domach Żeromski odwołał się do utopii. Opowieść Seweryna Baryki wyrażała marzenie samego carza o Polsce wolnej i sprawiedliwej. Była ucieczką od trudnych problemów polskiej rzeczywistości. Seweryn Baryka, opowiadając synowi historię szklanych domów, stał się rozbudzić w nim uczucia patriotyczne i zachęcić do życia w Polsce, z którą Cezary nie był emocjonalnie związany. Pamiętajmy, że Cezary Baryka jest outsiderem, czyli człowiekiem z zewnątrz. Żeromski specjalnie sprowadził bohatera z Baku, aby mógł obiektywnie, bez emocjonalnego zaangażowania, ocenić polską rzeczywistość. Warto również zapamiętać, że skoro zawiodły wysiłki siłaczek i judymów, romski stworzył tzw. Tak mit technicyzmu. Wyrażał on wiarę, że cudowny wynalazek techniczny zlikwiduje zło i przywróci w Polsce sprawiedliwość. Przejdźmy teraz do drugiej części powieści pod tytułem Na Włodzie". Jak potoczyły się dalsze losy Cezarego Baryki. Cezary zatrzymał się w Warszawie u Szymona Gajowca, który był wielką miłością matki w latach jej młodości. Zaczął studiować medycynę. W drodze na wykłady obserwuje warszawskie getto odbiegające wyglądem od wizji szklanych domów. W 1920 roku wybucha wojna polsko-radziecka. Cezary bierze w niej udział, powodowany ogólnym ezmem. W czasie walk ratuje życie Hipolitowi Wielosławskiemu, który zaprasza go do swego majątku na Włoć, pod Częstochową. Cezary poznaje z bliska życie ziemiaństwa, wypełnione posiłkami, jazdą konną, balami i spotkaniami towarzyskimi. Ziemiaństwo prowadzi pasożytniczy tryb życia – Wątpliwa jest moralność tej klasy. Laura Kościeniecka wychodzi za mąż za Barwickiego wyłącznie dla pieniędzy. Cezary zostaje jej kochankiem. Mając za sobą bagaż rewolucyjnych przeżyć i doświadczeń, patrzy ze zdumieniem na leniwych i lekkomyślnych mieszkańców na Włoci, żyjących w całkowitej ilacji od problemów swego kraju. Mimo to ulega urokowi nawłockiego życia. Uwikłany w romanse, zostaje skompromitowany. Przenosi się do folwarku o nazwie Chłodek. Obserwuje tu życie chłopów. Widzi zrujnowane chaty, nieustanną walkę o byt. Gra jest jedynym tematem rozmów. Przeraża go stosunek do ludzi starych i chorych. Obraz życia wsi jest przerysowany. Żeromski ukazał chłopów prymitywnych, ograniczonych. Tymczasem istniał już wtedy w Polsce silny, zorganizowany ruch ludowy. Taki obraz chłopskiego bytowania był celowym zamysłem autorskim pisarza, który chciał w ten sposób zwrócić uwagę na problemy wsi. W trzeciej części powieści, Wiatr od wschodu, Cezary wraca do Warszawy. Ta część przedwiośnia ma wyraźnie charakter publicystyczny. Toczy się w niej walka o duszę Cezarego między programem umiarkowanych reform Szymona Gajowca a obozem komunistów. Szymon Gajowiec jest urzędnikiem państwowym. Cezary kompletuje materiały do jego dzieła o wyznanej Polsce. Gajowiec w ramach umiarkowanych, postępowych reform proponuje stopniowe wdrażanie reformy rolnej, stabilizacji pieniądza, upowszechnienie oświaty, wzmocnienie armii. Jest to program bliski samemu Żeromskiemu. W salonie gajowca wiszą portrety Mariana Bochusza i Edwarda Abramowskiego, twórców polskiej idei spółdzielczości, także bliskiej pisarzowi. Cezary Baryka nie wierzy jednak w możliwość realizacji tego programu. Dostrzega w Polsce terror policyjny i brak odpowiedzialności ze strony sfer rządzących, co hamuje rozwój reform. Cezary poznaje komunistę Antoniego Lulka fanatyka i doktrynera, który zapoznaje go z działalnością komunistów. Nie wierzy w ich ideologię. Nie jest przekonany o tym, aby proletariat był w stanie zbudować nową, lepszą przyszłość. Rzuca komunistom wyzwanie. Czy macie odwagę Lenina, aby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare i wszcząć nowe? Żeromski niewiele miał informacji o nielegalnej działalności komunistów. Baryka pozostaje zagubiony pomiędzy programem gajowca a ideologią komunistów. Finałem jego ideowych rozterek, a tym samym finałem rozterek duchych samego pisarza, jest końcowa scena przedwiośnia. W niej Baryka staje na czele manifestujących robotników. Jego decyzja przystąpienia do manifestacji nie jest przemyślana, lecz spontaniczna. Baryka spotyka się z Laurą i w wyniku rozmowy następuje ostateczne zerwanie kochanków. Potekstowany Cezary pod wpływem impulsu przystępuje do demonstracji. Odróżnia się od robotników, występuje z tłumu, ubrany jest w wojskowy płaszcz. Wydawałoby się, że te szczegóły nie mają znaczenia, a jednak. Żeromski powiedział, że kiedy pisał tę scenę, serce mu się łamało. Był przecież przeciwnikiem rewolucji. To dlatego Cezary Baryka odróżnia się od protestującego tłumu. Jednak wbrew sobie, swoim przekonaniom uważał, że tylko rewolucyjny wstrząs może poruszyć sumienia wszystkich odpowiedzialnych za losy Polski. Przywołał widmo rewolucji na kartach powieści po to, aby przestrzec, przerazić tych, którzy decydowali o losach kraju, aby zaapelować do polskich sumień i uwierzyć na krótko przed śmiercią W Polskę nie tylko wolną, ale i sprawiedliwą Przed wiośnie odczytane zostało Jako powieść pytanie O przyszłe losy Polski Jako pokój pisarza nazwanego Jak widzimy nie bez racji Sumieniem narodu Odsumujmy literaturę Młodej Polski. Jak stwierdziliśmy na wstępie, literatura Młodej Polski głęboko przeżywała niepokój, jaki niosły przeobrażenia społeczne na przełomie wieków. Wiemy, że znalazły w niej wyraz nastroje rozczarowania, pesymizmu, ucieki od rzeczywistości. Jednocześnie obserwowaliśmy w dziełach najwybitniejszych twórców tendencje zgoła inne. Głębokie zainteresowanie sprawami społecznymi i narodowymi. Obok typowo młodopolskich tendencji artystycznych jak dekadentyzm, symbolizm, impresjonizm istniał naturalizm jako pochodna realistycznych tendencji epoki pozytywizmu. Pamiętajmy, że liryka młodopolska, subtelna, pobudzająca wyobraźnię, znakomicie łączyła słowo poeckie z efektami muzycznymi, malarskimi, plastycznymi. W zakresie literatury dramatycznej powstały dwa typy dramatu. Realistyczno-symboliczny Stanisława Wyspiańskiego i naturalistyczny Gabrieli Zapolskiej. W prozie splata się realizm z tendencjami artystycznymi młodej Polski. Najlepiej zjawisko to można zaobserwować w twórczości Stefana Żeromskiego. Pamiętajmy, że w Ludziach Bezdomnych wprowadził pisarz nowy typ powieści. Splatanie się różnych zjawisk i tendencji w literaturze syłku wieku wpływa na jej bogactwo i utrwala w nas przekonanie, że młoda Polska nie była pod względem litackim posągiem z jednej bryły. Dwudziestolecie międzywojenne. Obejmuje okres między I a II wojną światową, czyli lata 1918-1939. Pierwsza wojna światowa stanowiła dla całej Europy potężny wstrząs. Dla nas Polaków data jej zakończenia, rok 1918, to moment odzyskania niepodległości po prawie stuletniej niewoli. Państwa europejskie, zarówno pokonane jak zwycięskie, utraciły w znacznej mierze dominującą pozycję w świecie. Największą potęgą stały się Stany Zjednoczone. W Rosji w wyniku rewolucji październikowej powstało pierwsze państwo o nowym socjalistycznym ustroju. Spowodowało to wyraźne zachwianie zaufania do trwałości dotychczasowego systemu, a w konsekwencji narodziny i rozwój faszyzmu. Zastanówmy się, jakie zjawiska spowodowały zmiany w filozofii i sztuce. Początek wieku był okresem szczególnego niepokoju, fermentu i twórczych poszukiwań. Świat przeobrażał się pod wpływem odkryć nauki i rozwoju techniki. Gwałtowny rozwój wiedzy ludzkiej nie przyczyniał się do łagodzenia konfliktów politycznych i społecznych, a nawet powodował ich zaostrzenie. Oddziaływał też na ludzką wyobraźnię. Na rozwój tendencji artystycznych epki wpływały też inne prądy myślowe. Duży rozgłos zyskały poglądy francuskiego uczonego Henri Poincaré, twórcy tzw. sceptycyzmu. Podkreślał on ograniczoną rolę poznawczą nauki, głosząc, że wszelkie jej ustalenia mają charakter umowny, konwencjonalny. Twierdzi, że nauka nie bada istoty zjawisk, tylko zachodzące między nimi związki. Z podobnego klimatu wywodził się pragmatyzm, teoria amerykańskiego filozofa i psychologa Williama Jamesa. Udowadniał on, że ludzkie poznanie powinno mieć charakter wyłącznie praktyczny, przydatny dla ludzkich potrzeb. Zauważamy, że teorie te akcentowały względność ludzkiej wiedzy. Sceptycyzmowi filozofów miały wkrótce zaprzeczyć nowe, rewelacyjne odkrycia w dziedzinie nauk ścisłych. Oto rozum ludzki formułował nowe prawa, uzasadniając w pełni wiarę w nieograniczony rozwój ludzkiej wiedzy. I tak teoria względności Alberta Einsteina dokonała przewrotu w podstawach fizyki. Nowe perspektywy w dziedzinie psychologii stworzył austriacki lekarz Zygmunt Freud. Doszedł on do wniosku, że motorem ludzkich działań są w dużej mierze przeżycia tkwiące w podświadomości tłumione przez kontrolę rozumu i normy moralne. Uczniowie Freuda, rozwijając jego poglądy, sformułowali teorię dotyczącą ludzkich przeżyć seksualnych zepchniętych w podświadomość. Badali wspólne cechy podświadomości zbiorowej, powstawanie kompleksu niższości. Te teorie odegrały znaczną rolę w rozwoju literatury, inspirując pisarzy, którzy starali się dotrzeć do podświadomości i związanych z nią głębszych pokładów psychiki. W psychologii zrodziła się także teoria zwana behawioryzmem. Jej zwolennicy uważali, że można opisać psychikę człowieka na podstawie jego zewnętrznych zachowań. Przedstawione teorie pobudzały wyobraźnię pisarzy i artystów. W malarstwie na przykład rozwinął się grunek zwany kubizmem. Jego zwolennicy traktowali obraz jako kompozycję brył, a należał do nich jeden z największych współczesnych, Pablo Picasso. W architekturze zaczęto stosować żelazo i beton rozwinęła się grafika, rzeźba oraz różne formy plastyki użytkowej. Ciekawe zmiany zaszły w muzyce. Harmonie dźwięków zastąpiły dysonanse. Łączenie dźwięków o silnej ekspresji. Te zjawiska można było zaobserwować m.in. w twórczości kompozytora Karola Szymanowskiego. W poszukiwaniu nowych form muzycznych nawiązano do folkloru murzynów i w Stanach Zjednoczonych narodził się jazz. O awangardowych rozwiązaniach w sztuce teatralnej myślał Anglik Gordon Craig. Poszukując nowych środków teatralnego wyrazu w swoim manifestie o nowej sztuce teatralnej proponował nawet wyeliminowanie aktora. Pamiętajmy także o powstaniu telefonu, radia i ogromnej popularności, jaką zdobył film. Podczas gdy w Europie trwała wojna na drugiej półkuli powstawała Fabryka Snów. Filmowy Hollywood, produkujący na cały świat do 1933 roku filmy nieme, a od tego roku obrazy dźwiękowe. Przemiany w technice i sztuce zrodziły nowe tendencje artystyczne w poezji przededniu pierwszej wojny światowej ukształtował się ekspresjonizm przejawiający się w rozmaitych formach twórczości artystycznej. Jego zwolennicy dążyli do wyrażenia w dziele artystycznym najbardziej skomplikowanych uczuć wewnętrznych, od uniesienia i zachwytu do ekstazy, niepokoju i przerażenia. Według ekspresjonistów sztuka miała być krzykiem duszy. W celu osiągnięcia maksymalnej ekspresji stosowali deformacje rzeczywistości, posługiwali się fantastyką, karykaturą i groteską. Ciekawym kierunkiem artysty był futuryzm. Rozwinął się głównie we Włoszech i w Rosji, a jego nazwa pochodzi od słowa łacińskiego futurus, znaczy przyszły. Pierwszy manifest futurystyczny wydał poeta włoski Marinetti. Futuryści, jak wskazywała nazwa, uważali się za awangardę poetycką nowych czasów. Ich oddziaływanie na twórczość literacką zaznaczyło się przede wszystkim w poezji. Przekreślali przeszłość i cały dorobek cywilizacyjny. Fascynowała ich nowoczesna technika i urbanizacja. Znane było powiedzenie futurystów – ryczący automobil jest piękniejszy od z Samotraki. Marinetti głosił w swoim manifestie Pragniemy opiewać miłość, niebezpieczeństwo i zuchwałość. Istotnymi pierwiastkami naszej poezji będą odwa i bunt. Literatura wielbiła do tej pory ekstazę i sen. My chcemy wielbić ruch agresywny, gorączkową bezsenność, bieg, salto motale, policzkowanie i uderzenie pięścią. Manifest głosił także pogardę dla kobiet. Nawoływał do zburzenia muzeów i bibliotek a wojny uznawał za jedyną higienę świata. Niektórzy z futurystów związali się później z ruchem faszystowskim. Futuryzm włoski był protestem młodych przeciwko zacofaniu gospodarczemu Włoch i choć nie pozostawił dzieł o wielkiej wartości, wskazał na ogromne możliwości w przekształcaniu języka poetyckiego. Futuryzm rosyjski także wyrażał protest przeciwko zacofaniu feudalnemu carskiej Rosji wiarę w przyszłość łączył z nadciągającą rewolucją. Z futuryzmem związany był jeden z największych poetów rosyjskich, Włodzimierz Majakowski. We Francji rozwinęła się awangarda poetycka, której przywódcą był Apollinaire. Swój program poetycki zawarł w wierszu Prześliczna rudowłosa. Charakterystyczny dla jego poezji był zmienny, swobodny tok obrazowania. Odchodzenie osycznych rygorów składni i operowanie poetyckim skrótem przechodzenie od tonacji lirycznych do prozaizmów w swoich wierszach świadomie zacierał granice między rzeczywistością a fantazją nastroje poetyckie rozładowywał nutą żartu i groteski Apollinaire jako pierwszy zastosował fantazyjny układ graficzny wierszy nadając im kształt rysunków był to tak zwany liryzm wizualny Należy pamiętać, że Apolliner i awangardyści rażali szacunek dla tradycji. Ich celem było jednak poszukiwanie nowych środków poetyckiego wyrazu. W czasie, kiedy Apoliner formułował program poetycki Awangardy, w Szwajcarii młodsza nieco grupa artystów różnych narodowości manifestowała skrajny bunt wobec tradycji, dając początek nowemu ruchowi artystycznemu. Był nim dadaizm. Nazwa pochodzi od francuskiej zabawki dada, wydającej dźwięki podobne do gaworzenia niemowlęcia. Pamiętajmy, ekspresjoniści, choć zbuntowani, wierzyli w swój świat wewnętrzny. Futuryści kpili z tradycji, ale wierzyli w przyszłość, technikę. Apollinaire wierzył w nową poezję. Dadaiści nie wierzyli w nic. Głosili programowo bez sensu. Pili nawet z własnej poezji, która była potokiem luźno kojarzących słów, z lepkiem nieartykułowanych dźwięków. Wykorzystywali także wycinki z gazety i reklamowe slogany. Włóżcie słowa do kalusza, głosił ich manifest, wyciągnijcie na chybił trafił, a otrzymacie poemat Dada. Trudno mówić o ich zasługach w poezji, ale niewątpliwie służyli się w plastyce. Rozpowszechnili sztukę fotomontażu prowadzili tak zwany kolaż, układając kompozycje z różnych materiałów jak papier, szmaty, tłomaczy szkół. Powróćmy jednak do Francji, gdzie na bazie awangardy ukształtował się nadreal lub inaczej surrealizm. Autorem manifestu nadrealistów ogłoszonego w 1924 roku był poeta francuski André Breton. Wiemy, że dadaiści prowadzali do poezji bez bezsens i luźne kojarzenie słów. Breton znalazł dla nich uzasadnienie w teorii świadomości. Uznawał tzw. Tak zwany strumień podświadomości, czyli mechaniczne notowanie luźnych skojarzeń obrazowych bez kontroli rozumu. Miało to ujawnić najgłębsze pokłady psychiki. Nadrealiści głosili tak zwany nowy romantyzm. Wszelkim regułom i teoriom w sztuce przeciwstawiali swobodę wyobraźni. Chcieli wywołać rewolucję w psychice. Ich ruch ogarnął nie tylko poezję, ale również malarstwo. Znanym marzem surrealistą był słynny z ekscentryczności malarz hiszpański Salvatore Dali. Ostatni kierunek w poezji dwudziestolecia to neoklasyzm. Jego czołowym przedstawicielem był francuski poeta Paul Valéry. Neoklasycyści wyrażali skrajny estetyzm. Nie operowali obrazu jak nadrealiści. Posługiwali się intelektualną abstrakcją. Stosowali aluzje filozoficzne ukryte w poematach o kosztownej formie. Unikali wszelkich treści życiowych, dążąc do stworzenia zupełnie odrębnego, poetyckiego języka. W ten sposób stworzyli teorię poezji czystej, niezależnej od jakichkolwiek aktualnych treści. Z neoklasycyzmem związany był wybitny poeta angloamerykański Tomasz Eliot. Jego intelektualna poezja wywała wielki wpływ na młode pokolenie poetów angielskich. Zapamiętajmy nazwy kierunków artystycznych, które wpłynęły na przemiany w poezji: ekspresjonizm, futuryzm, awangarda poetycka, dadaizm nadrealizm i neoklasycyzm. Zapoznajmy się teraz z najciekawszymi zjawiskami w prozie europejskiej początku XX wieku. W prozie najpopularniejszym gatunkiem literackim była powieść. W XIX wieku spełniała rolę poznawczą, dawała wielostronny obraz życia, opisując możliwie wiernie istniejący świat. Na początku XX wieku pojawiły się nowe tendencje w prozie, podważające założenia realizmu. Proza miała być nie tylko rezultatem wiedzy i obserwacji, ale odbiciem indywidualnym.